Ci, którzy karmią bydło mleczne kukurydzą, no dobrze wiedzą, że tam komponent białkowy powinien się znaleźć i oczywiście pewne alternatywy są, bo z jednej strony jest śruta sojowa, którą importujemy, nie jesteśmy samodzielni, z drugiej strony teoretycznie moglibyśmy produkować te pasze białkowe u siebie. Jak do tego należałoby podejść, jakie tutaj problemy czyhają przed rolnikiem przede wszystkim, bo wszyscy wiemy, że uprawa soi czy łubinu jest świetna dla naszego pola. Ale jak to dalej w żywieniu? Myślę, że jeżeli byśmy popatrzyli na zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem białkowym, to oczywiście alternatywą może być zastosowanie nasion łupinu, jednak z uwagi na to, że cały czas wydajność z hektara jest niższa, rolnik powinien liczyć te koszty i patrzeć, czy będzie opłacalne dla niego finalnie, czy nie. Ja rozumiem, że wprowadzenie płodozmianu dla pola jest to bardzo dobre, natomiast dla krowy niekiedy niestety nie jest to najlepsze. Dawka pokarmowa powinna być zbilansowana. Jeżeli wyeliminujemy po się sojową, to mamy alternatywy w postaci poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, młuta browarnianego, DDGS-u. Tych alternatyw jest naprawdę o wiele więcej niż tylko zastosowanie ubinu. Jednak musimy też patrzeć na to, ile te, te pasze kosztują, tak? Czyli cały czas ten rolnik powinien liczyć, bo na dzień dzisiejszy wzrost cen poekstrakcyjnej śruty rzepakowej zmusza nas do tego, żeby poszukiwać alternatyw. Te alternatywy mogą być oczywiście produkowane we własnym gospodarstwie, tak jak pani powiedziała łubin. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę takie gospodarstwa, które mają e, liczną produkcję, liczne stado krów, to ten łubin może nie wystarczyć. Także trzeba pamiętać o tym, że dawka pokarmowa musi być zbilansowana, ale też musimy liczyć koszty. A to może siejmy polską soję. Wiemy, że milion hektarów soi, ten symboliczny milion, by wystarczył, żebyśmy uniezależnili. Całkowicie. Czy i tu czyhają jakieś zagrożenia? Na pewno tak, z tego względu, że w przyszłości może będzie taka możliwość. Na dzień dzisiejszy uważam, że trzeba by było prowadzić dość intensywną pracę nad zwiększeniem plonowania tych naszych odmian, które są utrzymywane, skróceniem okresu wegetacji, tak jak się stało z kukurydzą, może, ale. Na dzień dzisiejszy musimy przede wszystkim mieć tą świadomość, że niskie planowanie, długi okres wegetacyjny będzie wpływał na to, że niekiedy nie będziemy w stanie zyskać tego, co by się nam wydawało, że będziemy mogli po prostu przez ten siew Uzyskać. Czyli to jest zadanie tak naprawdę dla firm hodowlanych, a nie żywieniowców czy rolników. tak. Relików. tylko że my jako żywieniowcy musimy zwracać uwagę na to, że ta dawka powinna być zbilansowana i te krowy nasze nie będą czekały na to, że ktoś w Dopiero przyszłości. my przyszłości. Tak, w przyszłości. My musimy działać teraz, bo wiadomo, że krowa tym pyskiem to a jak pyskiem doi, to znaczy, że ten, ta pasza, ta ta teraz tu musi teraz teraz, tu myśmy teraz. Także o realnie, myślimy żeby przyszłości myśmy, żeby poprawić, ale na dzień dzisiejszy jest to bardzo trudne, żeby z białka takiego krajowego w 100% pokryć zapotrzebowanie wynikające z produkcji mleka. A drobno nasienne, no przecież lucerna, daleko nie trzeba szukać. U zwierząt przeżywających mamy taki wentyl bezpieczeństwa i możliwość zysku, jeżeli poprawimy przygotowywanie kiszonek strawczy z, z lucerny, odpowiednie faza zbioru lucerny czy odpowiednie odmiany zastosowane w siebach na łąkach dadzą nam taką możliwość. Dzisiaj przedstawiałem kalkulację, która mówiła o tym, że najtańszymi źródłami białka są właśnie kiszonki, ale dobrej jakości kiszonki. Musimy pamiętać, że kiszonki się szybko rozkładają w żwaczu, prowadząc do tego, że wzrasta mocznik w mleku. I jeżeli rolnik nie nauczy się prawidłowo przygotowywać kiszonek, to nie będzie miał tego zysku, ale myślę, że coraz lepiej rolnicy przygotowują te kiszonki i mają większą świadomość, że trzeba liczyć koszty.